Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis trójki. W Tunisie marsz przeciwko terroryzmowi, weźmie w nim udział m.in. polski prezydent, który właśnie wylądował w stolicy Tunezji. W Dublinie wieczorem mecz Polska-Irlandia. Liczymy na wsparcie kibiców. Tak mówi trener. Z Polski konwój amerykańskich wojsk wjechał do Czech. Nie wszyscy Czesi są z tego zadowoleni. Tysiące osób ruszyło ulicami Tunisu w marszu przeciwko terroryzmowi. Jego uczestnicy chcą upamiętnić ofiary zamachu z 18 marca, w którym zginęły 23 osoby, w tym trzech Polaków. W mieście podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Służby odpowiadające za ochronę uroczystości szacują, że w tej chwili w manifestacji bierze udział około 12 tysięcy ludzi. W tłumie powiewają flagi Tunezji, słychać okrzyki wolna Tunezja, nie chcemy terroryzmu. Później do marszu zorganizowanego przez władze dołączą m.in. szefowie państw i rządów. W tym prezydent Bronisław Komorowski, który właśnie wylądował w Tunisie, a także prezydent Francji, premier Włoch. Przejdą do Muzeum Bardo, gdzie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca ofiary zamachu. Marsz w Tunisie ma być wielkim gestem Solidarności, a jego hasło Świat jest Bardo nawiązuje do marszu, który odbył się niedawno w Paryżu po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Wtedy skandowano: Jesteśmy Charlie. Jest szansa na grę w piłkarskich mistrzostwach Europy we Francji. Nasi piłkarze wieczorem grają z Irlandczykami w Dublinie. Są liderami grupy i mają trzy punkty przewagi właśnie nad Irlandią, ale także nad Szkocją i Niemcami. Mecz prawie jak u siebie, bo w Irlandii polskich kibiców nie brakuje, ale pogoda raczej wyspiarska, o czym z Dublina. Adam Malecki. Pogoda w Dublinie typowo brytyjska. Raz pojawia się słońce, a za chwilę pada deszcz. Do tego są silne podmuchy wiatru. Nic, tylko grać w piłkę. Polska do meczu z Irlandią, jak zapewnia trener Adam Nawałka, jest dobrze przygotowana. To, co jest niezwykle ważne, to nastawienie. Ta drużyna jest przygotowana odpowiednio do tego meczu. Koncentracja i myślę, że naprawdę mamy bardzo duże możliwości. Pod stadionem, który jest położony nieopodal centrum, jakieś 20 minut piechotą, już krążą grupki irlandzkich i polskich na wsparcie biało-czerwonych fanów liczą nasi piłkarze, w tym Grzegorz Krychowiak. Graliśmy tutaj dwa lata temu, więc dobrze pamiętamy atmosferę tego stadionu. Ile kibiców przyszło na ten mecz, więc zdajemy sobie sprawę z rangi spotkania. Ciężki rywal, więc liczymy na wsparcie kibiców. Ale akurat o kibiców nie ma co się martwić. Oni na pewno nie zawiodą. Teraz wszystko w nogach piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Wierzę gorąco w to, że wynik zakończy się rezultatem pozytywnym. Trzymamy trenera na wałkę za słowo. Początek meczu Irlandia Polska o 20... 45. Dublin, Adam Malecki. Konwój amerykańskich wojsk po ćwiczeniach w państwach nadbałtyckich wjechał do Czech. To ponad pół tysiąca żołnierzy i 120 pojazdów. Ale nie wszystkim Czechom ten pokaz siły się podoba. Wczoraj na Placu Wacława w Pradze manifestowało kilkaset osób. Dla niektórych ten przejazd jest równoznaczny z inwazją. Jak jest dziś o tym Paweł Szukała. Zgodnie z planem pierwsze wozy bojowe amerykańskiej armii dotarły już na granicę w Bochuminie i w Nachodzie. Ich przejazd odbył się bez problemów. Natomiast opóźnienie nastąpiło na dojeździe do przejścia granicznego w jakuszycach Harachowie. Na przejściach granicznych w tych trzech miejscowościach licznie zgromadzili się zwolennicy NATO i Stanów Zjednoczonych. Mają ze sobą transparenty i amerykańskie flagi. Przeciwników konwoju jest zdecydowanie mniej. Z granicy polsko-czeskiej trzy kolumny amerykańskie pojadą do Liberca, Pardubic i Wyszkowa, gdzie spotkają się z mieszkańcami miast i spędzą dzisiejszą noc. Jutro konwój zawita do Pragi, a we wtorek uda się do miejsca stałego zakwaterowania w Niemczech. Z Pragi dla Polskiego Radia. Paweł Szukała. W Tatrach od rana sporo narciarzy i turystów, choć warunki trudne, w górach obowiązuje umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, część szlaków jest zalodzona i śliska, szczególnie w strefie wysokogórskiej. Niżej w Tatrzańskich Dolinach miejscami jest już wiosennie, w Chochołowskiej na przykład pojawiły się pierwsze krokusy. Na Kasprowym Wierchu miejscami śniegu już niewiele. Będziecie państwo próbować zjechać czy? Będziemy próbować. Ale na Nartach czy kolejką? Na nartach. nartach. zdecydowanie na Nartach. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Tam wiosna w zakopanym tu zima. Tak. Tak widać. Pierwszy raz na kasprowym? W tym roku pierwszy raz. Panowie nie ma trochę obaw? Nie, w ogóle. Jesteśmy tak wytrawni, że nie mamy w ogóle obaw. Będzie dobra pogoda, nie będzie już śniega. Tak trochę pokurzy, ale zniknie moment. W kwietniu nam też jeszcze pokurzy. Pierwsza nas dogrzeje, a potem jeszcze zjeście z po, po Prusii. By nie byli zadów ani w sobie za bardzo, no. Prawdziwo to jest dopiero. Od od weekendu majowego i tak zawsze było. Potem zaś przyjdą zimne Zośki, to zaś będzie chwilę zimno, a potem już będzie bez przerwy prazić i naprawdę będzie fajnie. Tyle z Zakopanego, to jeszcze sprawdźmy pogodę w innych regionach kraju. A dziś według synoptyków na zmianę, przelotne deszcze i przejaśnienia według najnowszych prognoz szlarskiej porębie najwyżej 6 stopni w Zakopanem i Sopocie 8, w Augustowie i Koninie 10, w Rzeszowie i Warszawie 12 stopni, we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt kupując 32-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung za 999 zł, otrzymasz jedną kartę podarunkową za 50 zł. Na dowolne zakupy na stacjach BP Mediamarkt.pl Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie, pyszna latę ze spienionym mlekiem. <śmiech> Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da Masie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lactocontrol i po kłopocie do mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lactocontrol suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lactocontrol i produkty mleczne znów są bezpieczne. Kochanie, może wybierzemy się na weekend do Krakowa? A czemu akurat do Krakowa? No dobrze, no to do Trójmiasta. Trójmiasta, a czemu nie do Poznania? Okej, okay, możemy jechać do Poznania. A od kiedy tobie jest tak wszystko jedno, dokąd pojedziemy? A od kiedy PKP Intercity ma na wszystkie ekspresy bilety od 49 zł? Sprawdź nas i zobacz, jakie mamy promocje. Kup bilet na intercity.pl Szczegóły i regulamin oferty na intercity.pl PKP. Zapowiada się dobra podróż. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem A ciepła woda też leci od razu, o proszę Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe Używamy go od 20 lat, innego mieszkania byśmy nie oglądali Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl Gratuluję wyboru Kruche, pękające naczynka Rumień, pieczenie i zaczerwienienie To cera naczynkowa Jako dermatolog polecam pacjentom nowość Krem Pharmaceris z witaminą K Krem Pharmaceris z witaminą K To wyjątkowy preparat przebadany klinicznie Który uszczelnia naczynka i zmniejsza zaczerwienienia Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry Tylko teraz wszystkie dermokosmetyki Farmaceris Z prezentem, szamponem wzmacniającym włosy Dostępne w aptekach a? Cze, cze, cze. ceny niskie, hmm? że tylko brać w Media Expert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony ponad tysiąc modeli w ofercie MediaExpert, włączamy niskie ceny a do tego nawet 50 rad 0% Alo, Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Yy, wiesz, z chęcią, ale yy, właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Pokonać Irlandię to zadanie dla naszej kadry w eliminacjach Mistrzostw Europy. W najbliższej trzeciej stronie medalu na pewno połączymy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie. Orlen Warsaw Marathon zbliża się wielkimi krokami, więc fani biegania jak zwykle mogą liczyć na coś ciekawego. Podobnie jak kibice siatkówki, czy w trakcie naszej audycji polska drużyna wygra Final Four w Berlinie? Byłoby pięknie. Zapraszamy dziś od 17. Michał Gąsiarowski i Tomasz Gorazdowski. Na relacje zaprasza PKN Orlen. Sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Sponsorem programu jest Grupa Azoty. Współorganizator Final Four Ligi mistrzów 2015. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać pieniądze na kolejne zakupy najnowszych technologii, możesz robić i sprzedawać ptaszki z papieru. Ćwir, kup mnie, kup mnie, ćwir, ćwir, ćwir a myśląc technologicznie skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydane 500 zł przyjdź po Lenovo Yoga Tablet 2 modem LTE, procesor Intel Atom za 1299 zł i odbierz aż 100 zł na karcie podarunkowej Saturn radzi myśl technologicznie, Saturn technologia tak ma żegnamy reklamy trójka, program trzeci polskiego radia zaraz wracam. teraz bliżej do koncertu Elżbieta Malinowska, Arturożek, zaraz wracam druga część naszego niedzielnego spotkania, prawie 14 minut po 13. Za moment gość. Po przedmieściu przez śnieg w niedopiętym służbowym prokowcu Niby frunął, a szedł Czy znajomy to był, czy ktoś obcy Kto to był? Nagle zjawił się tuż Białe pióro upadło na chodnik Wtedy wiedziałem już że to jest niebieski przewodnik Mówi mi Oprzyj się o mnie To nie przemokniesz Od paru kropli łez Oprzyj się o mnie Już dobrze Nie zawsze słodko jest Dłonie w rękawach krył Poszarzały zziębnięty, zgaszony Może nie miał już sił Przecież dawno nie wierzę w anioły Co mówią Oprzyj się o mnie To nie przemokniesz Od paru kropli łez Oprzyj się o mnie już dobrze, nie zawsze słodko jest Stróżu, mój przyjacielu Choć mam tylko zwątpienie Pozwól po człowieczemu Podeprecie ramieniem Ci, oprzyj się o mnie To nie przemokniesz od łez Nie bój się o mnie oprzeć Już dobrze, nie zawsze słodko jest Wiem, oprzyj się o mnie To nie przemokniesz od paru kropli łez nie bój się o mnie oprzeć Już dobrze Nie zawsze słodko jest Nie. Odsłaniamy nową płytę Piotra Woźniaka, którego witam serdecznie Teraz Dzień dobry, dziękuję trzecim. za zaproszenie Jak to ciebie zapowiedzieli? Piszesz na stronie człowiek o głosie maszyny parowej i wrażliwości baranka? To się bardziej sprawdza na koncertach, okazuje Aha. się. Płyty... Ja sobie wymyśliłem tak, że, że płyta jest czymś takim, co, czy, czy, z czym człowiek bliżej um, obcuje, to znaczy gdzieś tam siada w domu i, i ta odległość między nami, między śpiewającym a, a słuchającym, to jest 2-3 metry. I wtedy mnie trochę... Osobiście mnie, nie wypada na niego krzyczeć, w związku z tym te rzeczy są bardziej stonowane na płytach, natomiast rozśpiewuje się na koncertach. Słuchaj, bardzo e, oszczędna i w tym sensie wyrafinowana jest ta twoja nowa płyta. Od razu powiedzmy, że e, ukazuje się 20 kwietnia, więc trzeba będzie jeszcze troszkę na nią poczekać. Ja tobie dziękuję za to, że tak przedpremierowo e, dużo wcześniej e, jesteś i e, możemy przekazać te informacje o, o nowej płycie. E, w sensie solowym, bo tam jeszcze e, była ta płyta z piosenkami lat 70, ale w sensie tak. solowym to kazałeś nam e, po domu na dachu czekać 5 lat na, na nową płytę. Tak zajętym człowiekiem nowy, jesteś? Rodził się nowy repertuar. Ja powiem tak, mam nadzieję, mam nadzieję kochani, że warto było czekać tyle. Jestem bardzo zadowolony z tej płyty i serdecznie, serdecznie wszystkim ją polecam. Myślę, że będzie wiele osób, które jak posłuchają raz, to wsiąkną kiedyś nie było takiej kategorii I, i próbowano jakoś ustawiać takich artystów, jak ty mówiąc, a że to bard z gitarą, a że to gdzieś tam ociera się o, o, o, o poezję, o, o muzykę folkową. Więc to jest taka kategoria singer-songwriter, czyli piosenkarz, ale jednocześnie kompozytor swoich piosenek. Ty Może jesteś być, takim od początku do końca. Że, nie ma że. takiego jednego polskiego terminu, ale w sensie angielskiego to chyba mniej więcej jeżeli chodzi o prawda? muzyczną stylistykę na pewno, uh -huh. bo y, to jest tak, y, nie mam nic przeciwko śpiewaniu poezji, ale jeżeli pada tan... Ta nazwa, to ona mi nieco uwiera, dlatego że rzadko sięgam po wiersze, ale też stylistycznie jest to troszkę inne. W związku z tym tak, tak, tak sobie myślę, że jeżeli do poezji śpiewanej zaliczyć Dylana, Nika Drake'a i Keta Stevensa, to ja wtedy nie mam nic przeciwko temu. Okay. Bo to, Czy... są moi, to są moi ci ludzie. Dylana najbardziej... i Nick Drake, prawda? Tak, chociaż z Dylanem się różnimy, jeżeli chodzi o jego wyraz społeczny, którego nie ma u mnie, bo ja raczej o człowieku niż o ludziach. W zasadzie sam sobie napisałeś tę płytę, to jest pewne, ale potem w zasadzie z pomocą trzech osób, ale w większości sam sobie ją nagrałeś. Uściśle Agnieszka Łomnicka napisała więcej słów na tej płycie Aha. niż ja, ale rzeczywiście troszkę się rozpisałem, jeżeli chodzi o słowa i też, i też te, te jej słowa dopasowywałem, w jakiś sposób modulowałem je że tak, żeby pasowały do mnie. Natomiast ogromną radość sprawia mi przede wszystkim na tej płycie ogromną radość sprawiało mi wyżycie się na elektrycznej gitarze, choć to nie jestem Van Halenem i zważywszy, że zacząłem półtora roku temu, to nie dojdę do, do, do, do mistrzostwa czy, czy, czy takiej ekspresji jak, jak na przykład Eric Clapton, ale to jest ogromna radość dla mnie, że, że na przykład gitara elektryczna grałem też na mandolinie. Większość tych śladów, które usłyszycie na płytycie rzeczywiście rzeczywiście no to była taka dwubanina między gitarą a komputerem, komputer gitara i w zasadzie w domu powstała w większości. Ale też proszę się nie sugerować tym co Piotr mówi, bo tego komputera nie słychać, jest go bardzo malutko. Tak naprawdę to jest żywe granie, żywe instrumenty i człowiek, który zawiera w jedenastu piosenkach historię. Bo każda jest o czymś. Ktoś powiedział, mój znajomy, że te, że wręcz te piosenki dyskutują między sobą o, o, o człowieku, że są takie, często są tak y, dziwne zderzenia, że, że zdawać by się mogło, że, że to jest płyta o tym i o tym i o czymś zupełnie przeciwnym. Ale taki chyba jest człowiek. Przynajmniej mm. ja tak siebie czuję. Jestem, jestem całki, całkowicie różny w różnych momentach. Tata Adama, 11 piosenek. Nowa płyta Piotra Woźniaka ukaże się 20 kwietnia. E, czy będzie jakiś koncert taki duży na początek? To się e... mówi popularnie, promocyjny. My startujemy z tą płytą w Poznaniu i to jeszcze przed, przed premierą e, rynkową płyty mm -hmm. e, 11 kwietnia w sali Wielkiej e, e, Zamku no bo w pobliżu mieszkam. Natomiast jeżeli chodzi o koncert na przykład warszawski, jeszcze nic nie wiem, ale jestem pewien, że prędzej czy później się wydarzy usłyszymy. Bardzo ci dziękuję za niedzielną e, wizytę. Dziękuję ci za to przedpremierowe spotkanie. E, gdybyś chciał o czymkolwiek później nas poinformować, to zawsze jesteś tu mile widziany. Super. Serdecznie zapraszam. Czy mogę zapowiedzieć piosenkę? Tak, ja ją sobie wybrałem. Dziękuję ci, że się zgodziłeś. Tak, ale ja przystałem na to z radością, bo, bo to jedna z rzeczy, która, która y, dostarczyła mi najwięcej być może uciechy w realizacji. Między innymi ta gitara elektryczna. To jest taki żarcik i trochę przerywnik. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną między trochę poważniejszymi tematami. Tak, tak. Temat nie jest za poważny, ale tam jest bardzo piękna gra słów. Prawda? Ale to muszę powiedzieć jeszcze jedno, szybciutko. Ja jestem autorem tylko refrenu. Agnieszka Łomnicka napisała resztę, natomiast moim zdaniem refren decyduje o wszystkim. Kot albo życie. Piotr Woźniak, dziękuję. Miał kota. Przed domem kapie się na ciszę Słońce mnie grzeje w plecy, kiedy piszę Czasami przyjdzie kot Nie przeszkadza mu, że jestem W powietrzu wisi dalszy ciąg i słowa Co będzie mogę sam zadecydować Wyciągnę rękę, stworzę przyszłość jednym gestem O tak Miał tam miał kota, miskę beka, tu miał to miał miskę mekadał, miał kota, miał ko tu miskę meka dał, bo tu miałko ta miał miskę mekadał W głowie rysuje sobie możliwości scenariusze w częściach i w całości Niektóre ponure zawsze z happy endem mm. Lecz kiedy kot podnosi wolno głowę, zmazuje wszystkie życia ołówkowe niż jestem, przecież i tak już nie będę. Nie będę miał, kota miał, kotu miskę, leka dał, bo tu miał, kota miał, miskę, leka dał. O, miał, kota miał, kotu miskę, dał, bo tu miał, kota miał, miskę, leka dał. Kotu miskę, mekał. miskę, meka dał. Kotu miskę, leka. Kadał. Jest środek lata albo koniec grudnia A wokół mnie północy i południa Dziś możliwości wszystkie gubię jak zabawki Siedzę przed domem, gapię się na ciszę Kot sobie poszedł, nic już nie napiszę Bo żeby naprawdę żyć trzeba ruszyć tyłek z ławki mm, Miał kota miał Piotr dał, miał, miał, z nowej płyty płytka Tata Adama, 20 kwietnia. E, wracamy do naszej listy utworów, które się nie pomieściły w pierwszej części. Rozpocznie nową płytą. Laura Mulling. face so long I bold upwards and shake him off my back He falls to his knees onto a bloody track But well, I can't be your horse anymore You're not the warrior. I've been looking for I see what you mean To do with me I cannot protect you From who you want to be Go face the law Will not make you grow I can't be your horse Anymore You're not the warrior I would die for He fearing solitude Began to beg When he saw Sure, stuck a knife into my way Good luck Walking on in your own Bloody trail This noble path You're on will send us both To hell I'm just a horse On the moor. Where is my warrior? I stumbled somewhere, young, licking my sores, tasting the memories Wondering where am I to go Or well, looking back on a bloody trail You think that I should know But I'm just a horse with no name Somewhere there's other beasts who think the same I'm just a horse with no name. someplace there's some other beasts who think the same. One morning I awoke to someone calling me a priestess I'd seen once in summer kind of dream. She pulled an orange from the ground Is this my warrior? Płyta, której koniecznie trzeba posłuchać Laura Marling, album Short Movie I tak właśnie ten krążek się rozpoczyna Laura Marling U nas pierwszy raz, ale to nie jest nowicjuszka Ta ekipa także pierwszy raz i mam nadzieję, że Państwu się spodoba Jak sobie rozmawiamy, lata 80. wrócił etykiet z albumu Reminiscence, który serdecznie Państwu polecam. Grzegorz Piotrowski, Grzech Piotrowski. Grzech Piotrowski. Grzech Piotrowski. Grzechu, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym spotkać się z. Chciałem spotkać się z Tobą. Udało się, chociaż wiem, że jesteś w czasie koncertowej i nie do końca pe pewna była ta data, że gdzieś udać się do Warszawy, dotrzeć z Polski, żebyśmy się spotkali. Udało się wszystko. One World Grzech Piotrowski to jest płyta, która jest przyczynkiem. Przepiękna ta płyta. Dziękuję. Przyczynkiem do naszego spotkania. To jest właśnie. Takie myślenie o muzyce współczesnej, ale bardzo szlachetnej, i też myślenie kategoriami całej płyty, bo trudno ją wyłączyć. Wiesz? To, to jest chyba największy jak, nie jest Jaki jak, jak artysta może usłyszeć. Faktycznie jest to one world, ja opowiadam. Ten projekt jest alterego mojego dużego projektu, czyli World Orkiestry. Czyli. Państwo pewnie słyszeliście, mam nadzieję, że od, od sześciu lat właściwie zwariowałem i zajmuję się tylko i wyłącznie world Orchestrą, Muzycy w branży, moi koledzy, piosenkarze zespoły wiedzą, że nie produkuję już nagrań, nie zajmuję się współpracą z nikim innym, robię tylko world orkiestrę. A One World, czyli płyta, której fragment za chwilkę Państwo usłyszycie, jest, jest tą moją przygodą, tą podróżą, ponieważ jak ja buduję tą world orkiestrę, Oczywiście wcześniej e, potrzebnych było kilkanaście lat przygotowań, natomiast de facto teraz ja po prostu jeżdżę po świecie, szukam artystów, poznaję ich i żeby to zrobić w ogóle musiałem z saksofonem nauczyć się na nowo jak w ogóle być gotowym zagrać solo koncert na saksofonie, co jest dość, dość trudne, jeżeli to ma być wiesz, godzinny koncert, mhm. pełnowartościowy. Ja też mam dość duże wymagania od siebie, od muzyki, chcę kreować z, z przestrzeń, czyli taką płaszczyznę, przy której możemy marzyć, wyobra wyobrażać sobie. Z tego jestem jakby może a miałeś a też wyłączyć. wyłączałem <laughs> telefon. To Dobrze, nie to ja skorzystam z okazji, ty tam sobie walczyć z telefonem, a ja wybrałem utwór numer 9, choć jak powiedziałem wcześniej, tru trudno jest wybrać. To tak troszkę y, cz czuję ból, że, że, trzeba by, że musimy ciąć tę wstęgę, która od początku do końca pięknie się wije. No ale takie są wymogi radia. Michał Barański tu na, na kontrabasie, tak? Jeszcze, jeszcze tylko nadmienię, bardzo Państwa przepraszam, e, nigdy mi się to nie zdarzyło. E, Cała płyta jest nagrana w taki sposób, że ja byłem na przykład Zakołem podbiegunowym, byłem w Afryce, byłem w Kuwejcie, byłem na Bałkanach, byłem gdzieś tam, gdzieś tam i gdzieś tam. Wracałem i tą moją mm, podróż chciałem zapisać w utworze zagranym na saksofonie, solo, zalupowanymi na żywo partiami saksofonu, jakąś taką przestrzenią. I to jest dość, dość trudne. Wykonywałem to w systemie nagraniowym direct to tour, czyli jeden take, jedno nagranie, i tylko bezpośrednio jakby taki Przekaz energii Przekaz, przekaz myśli Nagrany bezpośrednio na, na taśmę Później dograłem tylko w kilku miejscach Wokalistów i, I akurat ten utwór, który zaraz usłyszycie państwo Muder jest zagrany U mnie w studio w duecie Z Michałem no, Barańskim tak. Świetny kontrabasista, basista znakomity e, Dobrze, jeszcze wrócimy do tej płyty i do gości Za chwilkę, na razie utwór numer 9 Grzech Piotrowski, One World mm uh -huh. I tutaj Michał Barański na kontrabasie Moodel spłyty One World. Przed momentem poza anteną powiedziałeś, że no tak, masz ten ogromny projekt z gośćmi z wielu zakątków świata, czasami bardzo odległych. Masz swój zespół. Teraz jesteś w trasie. Pamiętasz, gdzie zagrasz za chwilę? Nie wiem, jutro tak, tak, wróciłem właśnie ze Szwecji, mam dwa dni wolne i lecę do Danii, ale. Paradoksalnie nie jadę na swoje koncerty One World, tylko zostałem zaproszony do projektu przez dwóch Szwedów i jednego Polaka, który mieszka, mieszka w Danii. Tam nagrywamy płytę w, w przyszłym tygodniu i szczerze mówiąc nawet nie wiem, co będziemy grali. Ale to jest, to jest, to jest, to jest <grym> to fantastyczne. Jest bo jakby wszedłem, wszedłem w, to, w, ten, w, te, w ten zakątek muzyki, gdzie funkcjonuje z artystami, którzy są... Właściwie to, wiesz co, każdy jest producentem. Każdy ma mhm. taką świadomość grania. Czy tak jak ty? Je, tak, czyli tak jak ja. Jeżeli masz takich pięciu muzyków na scenie, to możesz kreować muzykę codziennie, inną, na bieżąco, bez prób. My paradoksalnie, jak jesteśmy w trasie One World, to mm, my po prostu sobie fajnie spędzamy czas, y, opowiadamy sobie historie, jeździmy, zjemy coś dobrego, ustawiamy się bardzo powoli, nienerwowo na scenie, sprawdzimy tylko, czy wszystko działa, nic nie próbujemy. I jak przychodzi ten moment, że proszę państwa, witam państwa serdecznie, tu się zaczyna nuta. Ktoś zaczyna i jeden po drugim Dokładamy to tak jakbyśmy na żywo Produkowali muzykę Ale to jest kwestia pracy z odpowiednimi Ale chociaż tonację ustalacie jakoś? A słuchaj, mam taką anegdotę Na płycie tutaj jedną, jednym z gości jest Sainko Namczylak z Tuwy tak. Świetna wokalistka, jedna z pierwszych y, osób Która wprowadziła w świat muzyki Trot Singing, czyli śpiew gardłowy mhm. Notabene jest pierwszą kobietą W Tuwie, której pozwolono oficjalnie śpiewać Wcześniej to było tylko domeną y, Mężczyzn no i kiedyś przed koncertem pytam Sańko, powiedz mi, co będziemy grali? Bo tutaj z kolegami chcielibyśmy wiedzieć Ona mówi, ale o co mnie pytasz? Mówię, no wiesz, jaki, jaki utwór? Czy, ale jaki utwór? Ja mówię, nie no, to, jakiej tonacji? Tonacje wyszły z mody I mi tak ręce opadły, tonacje wyszły z mody no dobra. I teraz no, druga anegdota. Gram w takim zespole nor w taki norweskim... Y AKU. Nie strój zdobi człowieka, to nacja wysz wyszła z ta, mody. Tak, ta, ta. <laughs> to nacja wyszła z mody, ona mówi. Nie? Oczywiście zagraliśmy fajny koncert, bo tutaj wystarczy się otworzyć. Ja, i gram też w takim zespole norweskim AKU. Dwie wokalistki, jedna z zakłap podbiegunowego, druga to jest Ludwig Hemina Meyer, która jest członkiem World Orkiestry. Też na płycie, tak. Dalej, tubista... I perkusja, tylko ten perkusista nie gra na perkusji Tak jak stopa verbal, high i tak dalej Tylko na takich różnych rzeczach Kawałek pnia wydłumanego, coś tutaj Kawałek kamienia, patyka, podkład kolejowy Jakieś takie różne rzeczy I to pięknie brzmi wszystko I zapraszają mnie Grzegorz, choć przejdziesz na nagrania Dobra, a co będziemy grali? A spoko, spoko, przyjedź, pogadamy Przyjechałem, dzień przed nagraniem Siadamy do obiadu I pytam ich, co, co będziemy grali Oni mówią, słuchaj, nasza muzyka bazuje na dźwiękach Natury i zwierząt ja mówię, o, fajnie. No dobrze. I co się okazało? Ale jak w, o, wszedłem w, to, w tą konwencję yy, i Lars mówi, zagrajmy taki utwór, że wyobraźcie sobie, że jest Zo, uwaga, jaka historia, zoo i wszystkie zwierzęta uciekły ze swoich klatek. Ja wie, no i co dalej? No, no, no, no i co? Igramy, co dalej? więcej potrzebujesz, wiedzieć? No zamczij, oczy i graj. Mówię, no dobra. I faktycznie zagraliśmy taki ut utwór, który się nazywał Woodland Party. I, I ta płyta cieszy się w Skandynawii i powodzenie sprzedała się w absolutnej e, całe, ca w całym nakładzie. Grzegorzu, z bólem serca patrzę na, na, na zegar i musimy kończyć, choć chciałbym z tobą jeszcze roz rozmawiać bardzo długo. To jeszcze jedną rzecz będę musiał powiedzieć no, o, o, o tym, co w przyszłości robimy. Proszę państwa, one World, zapraszam was do sklepów, zapraszam na moje koncerty, zapraszam na moją stronę grzech.org, tam jest wszystko na temat y, trasy. To jest część zbierania artystów do naszego najwierniejszego projektu, czyli World Orkiestry. W tym roku planujemy dwa ogromne festiwale. W końcu dorobiliśmy się y, takiej możliwości, że będzie w wakacje w sierpniu World Orchestra Festival na Warmii i Mazurach. Okay. Oraz w październiku planujemy w Warszawie kilkudniowy World Orchestra Festival E, więcej szczegółów, jak, jak, jak to potwierdzimy, ale będziecie na pewno Dobrze. państwo mieli zajęte 2-3 dni. I grasz jeszcze mniej więcej w 15 projektach na świecie z różnymi no, składami, w, w, tak? Tak, tak w, od Indii, Chiny, e, Bałkany. Grzechu, itd. bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wizytę, trzymam kciuki, żeby dalej to tak pięknie było. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Thank <laughs> you. całych świąt. Grzech Piotrowski kończymy. Ela Malinowska, Artur Rożek na pożegnanie. Jeszcze sięgnę po naszą składankę. Zaraz wracam i huły z Zoi. Być może nie w całości. Usłyszymy się we wtorek w trzech kontynentach, a potem w świąteczną niedzielę. Do usłyszenia. Just. To promocja 53. urodziny trójki to okazja, którą trzeba uczcić. A jak moglibyśmy zrobić to lepiej niż zapraszając jeden z państwa i naszych ulubionych zespołów? Archive. na specjalnym urodzinowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I'm Zapraszam na transmisję w poniedziałek, tuż po 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona. Doskonała. Wielkanocna szynka już od jutra w Lidru szynka z wojska 17,90 za kilogram kabanosy wieprzowe różne rodzaje 9,99 za 340 gramów a szynka z wędzarni 17,90 za kilogram na wielkanocnym stole w każdym polskim domu Lidl co tydzień coś nowego wielkanocne przygotowania czas zacząć już dziś na Interi znajdziesz przepisy na pyszne wielkanocne specjały, pomysły na dekoracje, które odmienią Twój dom, a także świąteczne opowieści gwiazd. Znajdź swoją inspirację. www.interia.pl Twoja idealna Wielkanoc. Ceny niskie, że tylko brać.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 Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i... Wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowość poziom cukru. Teraz także mocne wsparcie dla wzroku. Insulan Retina, rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Ze znajomymi umawiasz się online. Wiadomości czytasz w internecie. Przepisy sprawdzasz na stronie. Buty kupujesz w e-sklepie. A telefon? A telefon znajdziesz na plus.pl Sprawdź oferty jakich nie dostaniesz w realu Smartfony tańsze nawet o 90% I 6 miesięcy abonamentu gratis dla przenoszących numer Tylko do końca marca Tylko na plus.pl Ryneczek Lidla przedstawia Rozmowy przy winogronach i pomarańczach Pascal, a mógłbyś mi dla odmiany Chociaż raz powiedzieć coś miłego? Jasne, słuchaj Ryneczek Lidla a teraz ja. Ja wam powiem coś naprawdę miłego. Na przykład, że już od jutra pyszne winogrona będą po 7,77 za kilogram. A cudownie soczyste pomarańcze za jedyne złoty 99 za kilogram. Czy to nie jest miłe? Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu...